No nagrywamy. Nie? Mhm. Chodź, Filip. Cześć, czekaj? Ej, tam czekaj. No niech czekaj na nas. No to e, zaczynamy. E, no to... Podcast serdecznie witamy z Düsseldorfu podcast to... nie tylko dla oru. zaprasza do słuchania. Bistu allein von allen Freunden verlassen, dann geh in die Stadt. Tam, tam, da wo das Leben überall in den Straßen so viel Lichter hat.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 Tak, następna browaria. Ja chciałem powiedzieć, że słuchają Państwo dzwonów, bo jest siódma godzina wieczorem. Jest siódma już, ja nie wiem, która godzina. Zibę zatraciłam czas już Aha. dzisiaj. No tak, jak są tacy, Mili, podcasterzy w okolicach, to się czas Wszystko zatraca. zapomniałam tak. i zatraciłam, dlatego nie wiem już. Tak. A co to jest za Kościół Małgorzato? O Jezu, ja nie wiem jaki to jest Kościół. Niestety, nie mogę ci powiedzieć, chyba świętej Anny. Idziemy dalej, bo nam Kościół zagusza. Nie, nie, do nie jutro jest e, e, niedziela i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 jeździłam 15 lat temu do szkoły tramwajem i było takie beztroskie życie wtedy, ale teraz też jest. Dzisiaj jest beztroskie życie. Beztroskie życie po 30. Czy to jest możliwe? Zapytajmy naszych słuchaczy. Zaraz po... znajdziemy jakiś słuchaczy i spytamy się, jak wygląda życie po 30. Spotkaliśmy... O, właśnie, mam jakąś miłą Niemkę. Proszę nam powiedzieć, you... jak wygląda życie po 30. Życie po 30. Jest super! Tak, tu właśnie mieliśmy przed chwilą, słyszeli tak, państwo. Dziękuję. Słyszeli państwo, mieliśmy jednego fana po trzydziestce, ładnie krzyczał. Ja szukam przemka tylko. On skupił nam się Przemiąc. Skupiła nam, nam się męska, tak. Um, i my apple. Hadrian. Ha on jest Hadrian, czy Adrian? Hadrian. Hadrian. Dziwne imię, takie trochę, e, takie, takie jak. Ces cesarz był Hadrian kiedyś, pamiętam. Cesarz był tak, Hadrian, tak, właśnie tak. każdy mi to mówił, ja. jak, jak powiedziałam to imię. Właśnie. Jesteśmy na głównej ulicy Düsseldorfu. W, w, w Stare W starym miejscu. W I tak. z przodu jest zaraz e, ratusz. Tak, rathaus. Rathaus. Ja, natürlich. No, tutaj Filip już tutaj tak. tutaj. mówi po niemiecku. Cały czas. Tak, tak. Szukamy dalej wzrokiem. Szukamy wzrokiem naszych przystojnych Blondynów. Nie, nie wiem, chyba gdzieś jakieś dziewczyny poznali. Aha, może, może. A, w prowarni. Tak. Rozglądamy się. I co? I zrobimy małą przerwę, może? Okay. Gościu, co ty na to? A my idziemy na piwa? I tutaj, może pozdrawiamy. Łukasza z Detroit, naszego najlepszego podcastera, Gosia. Łukaszku, pozdrowienia. Jak egzamin, jak egzamin. I myślimy poz... o to. Tak, je. myślimy i pozdrawiamy też Darka z Gołdy, którego ostatnio zapomniałem pozdrowić. Ja też Darka Tak, pozdrawiam. I bardzo, bardzo go lubimy. I, bardzo I, ten, lubimy. I, I ten I czekam. też musisz kiedyś tu przyjechać. I też musisz tu kiedyś przyjechać. Ma... Okej, okay, zapraszamy. So to Nein. Serdecznie witamy kolejne wersje, kolejne wejście z Düsseldorfu. Małgorzata, jak smakował, co to jest? Killer? Killer Pitch to jest taki likier ziołowy na żołądek. No i, no i po co to? No to jest, e, e, pod, żeby dobrze się trawiło. jeżeli byśmy myśmy nie byli na jedzeniu, ale jeżeli bylibyśmy na jedzeniu, to potem... Jest taka tradycja, aby w Kielapicz, tutaj w Alcztard-Wisseldorfie, um, tutaj w Wisseldorfie, trzeba wypić koniecznie kieliszek ziołowego likieru. Ale więcej na ten temat na pewno może nam powiedzieć Hadrian. Tak, ale zanim Hadrian się od odezwie, spotkaliśmy przypadkowo pewnego Niemca, który mówi po polsku. Guten Abend! Ja, guten Tag, guten Abend, ja, ja. Ja, how do you find killer fish? <laughs> uh, a mogę po polsku? <laughs> ja, naturlich. Ja, dziękuję. schön. <laughs> uh, ja find, ich, ich finden, yeah? ja? <laughs> ja, ich finden. Ja, no, nie, uh, yeah, bardzo dobre, bardzo dobre. Mogę, mogę odebrać? Nie, nie, nie, nicht Niederland. Ja. Um, bardzo, bardzo, bardzo dobry. Tak miałem pomysł, żeby tak od razu to tak za jednym haustem, żeby tak pochłonąć, aczkolwiek delekt delektowanie się tym ma tą zaletę, że odkrywa się nowe, że tak powiem, smaki. Albo już to już może to być też taka, takie, takie pomylenie zmysłów jak z perfumami, że powącha się powiedzmy więcej niż trzy perfumy, a potem już wszystko pachnie tak samo. Z tym tak samo może być, że więcej niż trzy razy popróbujesz i już się wydaje, że próbujesz nie wiadomo czego. Ja bym, smakuje, przepraszam, że Panu przerywam. To tak mi się wydaje z kobietami jest, że popróbujesz parę razy i potem trzy razy i potem też jest pomieszanie z poplątaniem. To tak samo jakbyś powiedział, że wiesz, wypijesz trzy wina i niby znasz wszystkie, nie? Wydaje mi się, że to jest trochę bzdura. No tak. Kobiet, kobiety mają jednak trochę bardziej zróżnicowane smaki. Przemek, masz u mnie plusa. Przemek, nasz niemiecki kolega z ulicy. A propos win. Powiedziałeś że trzy wina, czyli białe, czerwone i różowe? No to jest różowe? Różowa seria. A, ruse! Si, si. No, ale wydawało mi się, że są jakieś marki, jakieś wytrawne, półwytrawne. Nie, marki tutaj, teraz mamy euro. Marki, kiedy się marka tu skończyła? A, okej, okay, ale takie Colorado, Afryka, pik, hmm, Australia, winetu. Nowa Zelandia Aha. To są różne wina, nie? Aha, tak z różnych krajów, tak, tak. A, no, no, no, no. Underlanden, nie? Tak, ja, Naturaliśmy. Dobrze, Gosiu, Gosiu, Ty nie piłaś tego, bo jesteś dzisiaj na stanowisku tak, kierowniczym. Ja mówię normalnie. Tak, ale ja. Gosia dzisiaj, Gosia dzisiaj jest kierownicą, tak. Kierowniczką. Kierowniczką tego całego zamieszania. Oddajemy głos kierownikowi, e, kaowcowi tutajszego zamieszania. Hadrian, Killer Peach, czyli stoimy przed Window Shopping, czyli patrzymy na, na główną. E, co to jest? Główna wystawka tego sklepu? E, patrzymy na zamknięty sklep. bo dzisiaj sobota wieczór. Coś w tym stylu. Generalnie historia lubi się powtarzać. Był Ligol, był Denaturat, teraz jest Killer peach. Ale generalnie to serdecznie polecam. No dobrze, może trochę przesadam z tym R w tym Killer peach. To jest tylko Killer Pitch. Powstał w 1858 jako lekarstwo na żołądek. Ale ludzie doszli do wniosku, no jak w przypadku wcześniej wspomnianych trunków, że ma też alternatywne zastosowania. Mm -hmm. Właśnie, przynajmniej on, nasz niemiecki kolega powiedział, że to smakuje trochę niby żołądkowa, niby jägermeister, czy to coś tak w tym stylu? Y, najbardziej mi to przypomina apotekę, jeżeli już mówimy o tego typu trunkach, jeżeli kiedyś kiedyśkolwiek próbowałeś. Tak tak, tak, tak, tak, mniej więcej taki zapach jest troszeczkę, jak się wchodzi właśnie do, do mięsnego i czuć właśnie taki ostry zapach psującego się mięsa zeserwowany w przepięknych, plastikowych, yy, nazwijmy to kieliszkach. Yy, yy, oferuje nam pełen wybór barw, zarówno różowy, czerwony, jak i biały, patrząc na nalepkę. Po czterech kieliszkach. Po czterech kieliszkach, dokładnie. Bo po trzech jeszcze nie działa te, te, ta kolorystyka. Ale serdecznie Wam polecam, to jest najbardziej tradycyjny dieseldorski napój i yy, sznaps ziołowy przypomina bardzo becherowkę, przypomina krupnik, yy, przypomina żołądkową. Albo właściwie wymieszanie tego wszystkiego po imprezie. Tak, przypominamy, że podcast jest dostępny od lat 18. Małgorzato, który, która masz nie, niecałe 18 lat, chciałbym Ci się spytać, um, co dalej? Bo idziemy dalej. Idziemy nad wodę teraz. Idziemy nad wodę, mm -hmm. popić to, co piliśmy. Nie, ja ci taką skrzyneczkę wyślę do Irlandii. Tak. Na święta. Dobrze, a ja przywiozłem w prezencie skrzyneczkę Bayleysa. Czy pijasz takie rzeczy? Ach, to jeszcze na nas czeka. Ach, to wieczorem, Wieczór tak. jest jeszcze długi. Tak, tak. Po kolacji z karstenem coś będzie. A karsten, aha. G na Nren. na tren. A tak, poza tym to mogę wam polecić. Mam przepyszną kawową nalewkę w domu. Ja. Dobrze, ale dobrze. No ja i nie mogę pić, bo ja jestem aha, no kierowniczką. Tak. Jutro spotykamy się u Hadriana w domu. Hadrian.com.pl, proszę go odwiedzić. Oj, to jeszcze nie za szybko, tak, na te.com.pl, ale popracujemy nad tym. Dobrze. Spotykamy się nad renem. Spójrz na lepszą stronę życia. Nie tylko na Była jakaś legenda Disseldorfu, której kompletnie nie kojarzę, o tym, że, gę... że gęsi, czy kaczki, czy cokolwiek, ale to chyba wygląda na gęsi, uratowały miasto. Co, jakie są szczegóły tej legendy, bladego pojęcia nie mam, ale wielu Düsseldorfczyków kompletnie nie wie o istnieniu tej fontanny dla upamiętnienia tego wyjątkowego, wyjątkowego zdarzenia. Ja pamiętam, Rzym chyba uratowały gęsi, nieprawdaż? I, o ile dobrze pamiętam, to tylko kojarzy mi się z wilkami Rzym jako założenia, rem, Romus ur, Remulus, ale tuż obok jest jeszcze ciekawsza, jeszcze bardziej ciekawsza figurka. Jeżeli tam właśnie podejdziemy, ruszmy się tam kawałek. Czyżby to przeglął? Okay. Ale proszę? Y, proszę, żebyście zwrócili uwagę na to, co robi ten młody mężczyzna ze swoją sukmaną i postanowili to w jaki sposób zinterpretować. Mówi oczywiście cały czas dla Państwa profesor Wiktor Zin. <laughs> Ale co myślisz? On pokazuje swoje ładne... E... Przyrodzenie. E, nie, tam nie ma nic. FIFOLA. <laughs> Dla nie wyjaśnienia, nie ma Gosia właśnie bardzo głęboko zapuściła żurawia pomiędzy nogi o, o owego wspomnianego. Tak. Spatynowanego. Ale tam nic nie ma. Nie ma nic. Mówię wam. Jestem kobietą i się znam i tam nie ma... Si takiego, że nie widać? Nie. Trzeba przyznać, że Gosia jest mężatką, ze czym ma dość ograniczone pole manewru widzenia. Tak. Może tak. I, I zgadzam się z tym. Tak. Czy ma znaczyć, że jestem ograniczona? <suszy> może... Gosia zamilkła. Zamilknę lepiej. Uwielbiam tego, gościa, uwielbiam tego gościa za to, że właśnie robi coś, na co zinstalorczycy nie zwracają uwagi, a gościu stoi przy samym ratuszu i podnosi swoją sukmanę, prezentując swoje wdzięki pomiędzy dwoma odnóżami. Że też, nie, że też jakoś umknęło to uwagi politykom tutejszym i nie pozbawili go, nie przykryli tego bezwstydnika przed chwilą tak samo stał i y, można było też u niego coś zauważyć. Nie, u mnie nie ma, ja mój, że tak powiem... No już się staczamy, temat się Tak, u ciebie nic nie widać, to prawda. Tak, u mnie nic nie widać, narząd nieużywany zanika. To dla wszystkich moich sympatyczek. Hej, he, Adrian, gdzie się znajdujemy teraz dokładnie? U Zadu Znajdujemy się u Zadu u, ZAD u Oglądamy właśnie zad y Jana Welema. To jest przepiękny zad. Jana Welema łączy z jego koniem. Również od zadu. Tak, Przemion też ma ładny zad. <laughs> Bardzo ładny. Właśnie. I widzimy pięknie na, na, na burmuszonego Przemusia z policzkami pełnymi jego powietrza. O takim... Ale tak naprawdę stoimy tuż przy ratuszu. Przy ratuszu. I tu się zaczyna też karnawał z tego, co ja wiem. Y, prawie, że. Y, tutaj rozpoczyna się ulica Bolkerstrasse, przy której jest na której jest balkon, z którego jest ogłaszany początek karnawału. Właśnie. Tak, widzą Państwo te korowody brazylijskich gołych tancerek. O nie, korowody pysznych cukierków, wozów rozrzucających cukierki. Ale ja widzimy się Wozu strażacki. Was ja, ja bym chciał Przemy tylko jedną wyście... dodać, koło tej figurki i koło całego tego ratusza jest największa żulernia chyba w Düsseldorfie. O nie, zaraz Was zaprowadzimy do jeszcze lepszego miejsca. Aczkolwiek, no już nas no, chcieli ja stąd nie chcę, przegonić. Udajemy się na dren. Dużo, dużo tutaj byków stoi, jeśli wiecie o co chodzi, nie? Reńmy się. A teraz czas na reklamę. Podcast, podcinek. Niezależny głos w internecie. Podcinek. .com. Pierwszy podcast wdajski pierwszy podcast w mieście www moje miasto net .net wiele polityka i seks Poczekaj No sprawdźcie no, się nie? nagrało. Chodźmy się, śmiejmy. 93 jest teraz. A ile mamy miejsca? Mamy dużo? Nie wiem. Przemionie, mój drogi, bo ty dzisiaj mało głosu dajesz. Czy już się Gosiu nagrywa? No mów. Przemionie, mój drogi, widzimy za twoimi plecami coś takiego, co nam Darek podczas naszego pięknego pobytu w Holandii parę miesięcy temu opowiadał i pokazywał Euromast, a za nami jest coś takiego wielkiego. Co to jest? Nie wiem, nie pytaj się mnie, bo ja troszkę w Düsseldorfie nie mieszkam. Należałoby się spytać jednej osoby, która jest bardziej zorientowana w temacie. No. Ale ciekawe, bo ty masz takie szelki i białą koszulę, jak Gosia mówiła. A Gosia, jak się nazywają te szelki z tymi spodniami? Latshuze. No właśnie, przemian sobie kupił w takim sklepie, taki niby Cepelia właśnie, te Latshuze i ten. Myślałem, że on jest tutejszy. musimy go zobaczyć. Dobrze, dobrze. Ale klepał się po tych łydkach też przemian. Go ja, ja, bym, ja bym jednak chciał odwrócić temat, żeby tak powiem odbić piłeczkę. Zwrócić, że tak powiem, uwagę tutaj prowadzącego. Nie, nie możemy niestety wam tego pokazać, ale są bardzo fajne Dziewczyny, dziewczyny bez staników. Tutaj, właśnie bez staników. Bez, taników, bez staników, naprawdę. Jesteśmy nad Renem teraz, to proszę Państwa. Jest niezłe, musimy go zobaczyć. Bardzo lubimy dziewczyny bez staników. Bez staników, tak, bardzo lubimy. Przemion ma. Świetny, nawet by można powiedzieć brzydziej, zajebisty aparat z mega długim obiektywem. Co to jest za obiektyw w Przemionie? Takiego długiego mam. Tak. Długą ogniskową mam dzisiaj. Tak, ogn tak, patrząc na te kobiety, ogniskowa jest długa. Oddajemy głos naszemu przewodnikowi. Jeszcze zanim oddamy mu głos, damy na końcu notkę o donation i PayPal, bo kolega Hadrian został opłacony i potrzebujemy pieniądze, żeby... Bo trochę się zadłużyliśmy. Gosiu. Właśnie. Prosimy bardzo wpłacać za tego przy... pieniądze, potrzebujemy. Pieniądze. I nawet... Pieniądze. Pieniądze. Ale ja chciałam co innego powiedzieć. Tak. Dzisiaj jest zakończenie lata kalendarzowego. Warum? Darum. Aha. Dzisiaj jest 23, 23 drugi? Trzeci. Yy, september. September. Aż, to gdzie mogę... Zakończenie lata. <laughs> Czyli serdecznie witamy Państwa w ostatnim podcaście letnim. Adrian, za moimi plecami, oprócz pięknych Niemek, które naprawdę takowe są, znajduje się... Dobra, dobra, nie przesadzaj, bo one tutaj, podejrzewam, że bardziej mieszanych jest więcej niż naprawdę Niemek, ale... No, no właśnie, chłopie, nie mieszaj tutaj Niemek z prawdziwymi, pięknymi Dob kobietami. Dobrze, za moimi plecami znajduje się rzeka Dunaj. Która nazywa się Ren. A, przepraszam. Przepraszam. Myślałem o Wiedniu. Jestem we Wiedniu, bo ostatnio rozmawialiśmy o Wiedniu, moi znajomy. Tak. Mamy za moimi plecami Dunaj, który nazywa się Ren. Dlatego jest to z głębi rury, w którym znajdujemy się. Co Mieszasz farum? Warum? Prze... Przemian dzisiaj... Przemian każe nam nie ruszać głowami. Widocznie jesteśmy za mądrzy. Dobrze. Tak. Odraję Ci głos z, y, i powiedz o tym Renie Dunaju. Pozwólcie, nad tym Renem Dunajem jest przepiękna wieża telewizyjna, y, której możecie zobaczyć przepiękną linię różnych żaróweczek, które oznaczają nam akurat aktualną godzinę. Patrząc na nią jest godzina 19.43 i 53 54, 55 sekund. Bo jeżeli... Skąd to wiesz? Bo jeżeli popatrzysz u góry, jest jedna taka pojedyncza świecąca żaróweczka. Widzą to Państwo dokładnie. Dziesiątki. Czyli jest jedna dziesiątka. Potem jest dziewięć żaróweczek. Oczywiście możesz się je policzyć, jeśli do dziewięciu potrafisz liczyć, Filipku. A po niemiecku? Eins, zwei, drei, vier, fünf, six, sieben, acht, neun, zehn. No prawie. Do dziewięciu dojdźmy. No. Do, do, do Czyli dziewiętnasta. Potem masz linię czerwonych. Aha. I potem masz cztery kolejne. To jest czterdzieści. Aha. I cztery kolejne. To jest cztery. cztery. mamy cztery. Cztery. Brawo. I, I potem Siedem. rośnie. Siedem, osiem. Noin, Sein i następna żaróweczka. Najpiękniej. No Więc czym już potrafisz czytać z, z zegarka. Normalnie dzieci się tego uczą przed pierwszą komunią, ale ja rozumiem patrząc na twoje ręce, że na pierwszą komunię zegarka nie dostałeś od rodziców. Albo nie byłem u komunii i nie dostałeś też aparatu? Powiem państwu tak, na pierwszą no komunię nie dostałem ani roweru, a roweru to też, nie, też nie, nie ma? Proszę państwa, to nie będzie ślubu w kościele. Na pierwszą komunię dostałem Ty ateisto. Na pierwszą komunię dostałem 200 zł od dziadka w czterech banknotach 500 zł z Kościuszko. Nie wiem, czy Państwo pamiętają. W roku roku? 81. To była niesamowita mamona. 2781. Tak. tak, dostałem piłkę, dostałem trampki, dostałem pompkę do piłki, dostałem encyklopedię jednotomową, dostałem także... Jeszcze... Zegarek dostałem tak cienki, że nie mogłem potem do niego baterii kupić. Ach, to takie elektroniczne. Tak, elektroniczny. Wypasiony. Z kalkulatorem? Tak. Nie, bez kalkulatora. To to tak. Ale, ale e, zegarek był w filmie Luka. To Prywaciarze, po... Luka. na pewno Tak, tak, mój dziadek jest od, ostrym pr... był, już zmarł, był ostrym Prywaciarzem. To ty kurde szlachcic jakiś jest. Tak, ja jestem von, von Vogel. Moi rodzice, dziadko, dziadka rodzice On byli... Vogel? Von Vogel? ja, są aus Hamburg. Von Vogel? Ja, natürlich von Vogel aus Hamburg. Znaczy, znaczy, nie, nie, mówimy o czynności, czy mówimy o ptaku? Nie, mówimy o ptaku, <laughs> tak. O tym, co tam zanikało. <laughs> no, Ale no, nawet no, nie myślałem, że ty jesteś orłem. Nein, nein. A orzeł jak jest? Czekaj, nie glapę, tylko ten... E Adler. A aha, Adler. Adler, Adler. Adler to był pier pierwszy niemiecki samolot. No tak się nazywał. Witamy w rodzinie. Jestem von Nabstyk. Aha, Nabstyk. <laughs> Dobrze, proszę Państwa, kończymy to wejście w tym żenującym pod pod podcaście trójdzielnym. Słuchajcie niemieckiego, fajnego utworu. Tak, puśćmy maty niemieckie, proponuję. Haimaty, tak, puśćmy maty, coś znajdziemy. Mówiąc po niemieckich utworach, jesteśmy koło niesamowitej knajpy, która, jeżeli dobrze pamiętam, to w Księdze Rekordów Nienasta wylądowała, ale za to głowy nie dam, czy została tam zarejestrowana. Natomiast była na pewno najdłuższą imprezownią w Europie, jeżeli chodzi o pub. Było to zorganizowane przy okazji jakiegoś święta miasta, gdzie na tym deptaku przed nami y, ustawiono ponad kilometrowy rząd stołów. I ja ty, ale gościu jest obryty, po prostu tyle notatek nosi z sobą. Proszę, Opłacony! Proszę państwa, proszę państwa, Heimat Melodies, specjalnie dla państwa. Gościu, troszeczkę twoja gwiazda dzisiaj przybladła przy Hadrianie. Gościu, naprawdę, mówimy Magadane. Czy zrobił na ciebie wrażenie? Tak bardzo. Może Hadrian w ogóle będzie teraz prowadził mój podcast. W ogóle Potrzebiam myślę... Osią, no, Nazwę zostawimy i Gosię wywalimy. Tylko muszę go opłacić, ale nie wiem jak. Nie, ale... no może będzie ten, może będzie dla was zdjęcia robił, wy będziecie sprzedawać. Muszę nad tym pomyśleć. Dobrze, nie, Gosiu, ty jesteś jedna, jedyna, sympatyczna, niezmienialna i on może ewentualnie pracować na zasadach freelancingu. Ale może mi tak, to tak, jest do pomyślenia. No, czyli na się. przykład krótkie, 40-minutowe wejścia a propos historii da, da, nie Dublina, tylko Duisbu, nie daj Duisburga, tylko Düsseldorfu. Düsseldorf, Mamy tak? Mam przed sobą za moimi plecami znowu te żarówki. To która godzina jest teraz? E, to nie są żarówki, to są przepiękne kobiety. A, ty mówisz o łajbie. E, Pozwaj, e, Milku. E, mam pytanie. Patrząc na to e, z zagłębiu tutaj, e, mówimy o takim małej zatoczce, to jest stary port. Jakie głębokie to może być? Tutaj? Nie jest w ogóle głębokie, bo widać wodorosty, które wy wystają z tego. No to ile to może mieć? 37 cm. No, chłopie niezły jesteś, to ma około 60 cm. No, o... I w tych 60 cm. ile ma przemiona ten.. Y, y... <suszyncy> Nie skomentujemy. Teleobiektyw. To no, musimy go zobaczyć. <suszyncy> o, właśnie, teleobiektyw. Musimy go zobaczyć. Stoi tutaj przepiękna łajpka, nazywa się d czyli tak naprawdę zarejestrowana jest w Duisburgu. I tak. ciekawe, dlaczego duisburską łajpkę wpuszczono do Düsseldorfskiego portu, który obecnie jest zamknięty i odcięty od Renu. Tak, nie mylić tego z U1, czyli pierwszym ubotem III Rze nie Rzeczpospolitej Rzeszy. Natomiast za tym przepięknym, starym portem znajduje się Muzeum Filmu. Jedno z ciekawszych muzeów w Düsseldorfu. Co, czy, znaczy dlaczego ciekawsze muzeum filmu? Co w tym. Szare ten? E, to jest to szare. Okay. Szkoda, że Państwo tego nie widzą. E, takie szary, rzeczywiście to jest niezwykle zachwycające taka szara szarość. Dobrze, proszę Państwa. E, Hadrian mówił, że stoimy nad autostradą i stoimy koło trasy narciarskiej w, w Duisburgu, w Düsseldorfie. E, prosiłbym o krótkie przybliżenie tych dwóch tematów. Właśnie, e, wiecie.. Em... Zazdroszczę Wam, słuchacze, bo prawdopodobnie u Was najczęściej pada śnieg w zimie. A skoro pada u Was śnieg, to możecie się nim cieszyć. Przepiękny biały puch leży u Was na ziemi. Natomiast w Düsseldorfie śniegu nie. Śnieg był yy, przed dwoma laty, nagle pojawił się na moment. To, to ruskie ukradły, to ruski. O, ruskie właśnie i inne ukradły. Pojawił się śnieg na moment, to znaczy najczęściej on się rozpływa po dwóch dniach. Natomiast co roku, czy tam co dwa lata, odbywają się tutaj... Mistrzostwa Europy w biegach narciarskich, w związku z czym trzeba sztucznie przywieźć śnieg, przywożą go ciężarówkami, w obliczu jest Schichalenoich, która produkuje masowo ten śnieg. Tak, ciężarówki są jedynie znanej słusznej marki niemieckiej MAN. Tu jestem bardzo ciekawy, bo też Mercedes są dość znane tutaj, ale generalnie Filipo ma rację i wyobraźcie sobie, że na ten śnieg, który tutaj przywożą z Noise do Düsseldorfu, żeby wykonać trasę jakichś 20-30 km, żeby ci biegacze z całej Europy mogli się ścigać, kosztuje ich więcej, niż całoroczne wydatki na edukację. Widzicie, jak ważne jest dla nich narciarstwo. Tak, klasyczne i sport. Dlatego ci Niemcy są tak mało wyedukowani, szczególnie tutaj z okolic Monheimu. dużo sportu uprawiają. Tak, sport to zdrowie, przypominamy. Dobrze, w ramach sportu to zdrowie zajmiemy się podatkami. Zamy, odezwiemy się do Was po przerwie reklamowej, dlatego że idziemy odwiedzić Urząd Skarbowy. Urząd Skarbowy i pomału, proszę Państwa, robi się ciemno. No i czas na piwo. Czas na piwo. Czas na piwo. Das ist eine Adrian? Professor oh, okay. Hase. Guten Tag, Deutsche Lufthansa, mein Name ist Tina Kupfett. Ja, schönen guten Tag, Professor Hase ist mein Name. Ich würde gerne am 28.01. Ja. Haben Sie? Ja. Zwischen 6 und 7 Uhr. Ja. Haben Sie? Ja. Nach Düsseldorf. Haben Sie? Von wo aus, bitte? Fliegen. Können Sie noch mal wiederholen, dass da keine Irritationen auftauchen? Wann, von, von wo aus möchte ich fliegen? Wann wollte Hose? ich fliegen? Nicht, dass wir da jetzt so Am hinfahren. 28. Januar. Richtig. Zwischen 6 und 7 Uhr. Richtig, wohin? Nach Düsseldorf. Genau, und zwar Professor in der Business-Klasse. Denn ich bin ja Geschäftsmann. Professor Hase? Ja. Darf ich fragen, von wo aus Sie fliegen möchten? Ja, äh, Frau... Kumpfert. Was für ein Pferd? Kumpfert. Kumpfert ist mein Name. Kumpferd, ach so. Ähm. Wie war die Frage noch, Ihre Frage? Von wo aus möchten Sie nach Düsseldorf? Achso, von Köln aus. Von Köln. Also, wir fliegen nicht von Köln nach Düsseldorf. Wieso mögen Sie mich nicht? Ich mag Sie schon, nur wir fliegen nicht von Düsseldorf, von Köln nach Düsseldorf. Das lohnt sich nicht. Die Flugstrecke ist zu kurz. Wie das lohnt sich, das verstehe ich jetzt nicht. Wieso lohnt sich das nicht? Die Strecke ist zu kurz von Köln nach Düsseldorf. Ich dachte früher immer, es wäre ein Problem, wenn die Strecke zu lang ist, weil die Flugzeuge jetzt so wenig Diesel an Bord haben. Und äh, Sie fliegen doch auch nach Amerika. Ja. ja. Ja, dann müssen Sie doch auch nach Düsseldorf fliegen können. <lacht> Auch von Düsseldorf aus von Frankfurt oder Nein, von, Frankfurt. von, Köln, von, nach Köln, von Köln nach Düsseldorf, sagte ich doch. In der Business Class. Wir bieten keine Flüge Köln in Düsseldorf an. Es gibt zum Beispiel die Bahn, eine S-Bahn, Busverbindung, Taxi. Aha, und das bezahlen Sie dann? Wie bitte? Das bezahlen Sie dann. Nein, Oder bezahlen. wie soll ich mir das vorstellen? Das bezahlen Sie selber, aber ich kann gerade mal was nachschauen, ganz kleinen Augenblick, wenn Sie da nicht dranbleiben. Können Sie mir mal den Kapitän geben, bitte? Den kann ich leider Ihnen nicht geben, weil Sie mit der Reservierungszentrale verbunden sind Ach und wir so. nicht am Flughafen sind. Ach, Sie sind gar nicht im Flugzeug? Nein. Dann haben Sie ja wohl gar keine Ahnung von der Materie. Doch, habe ich schon. was ich Ihnen anbieten kann, Sie können gerne von Köln über Frankfurt nach Düsseldorf fliegen. Das kann ich Ihnen gerne anbieten. Aha, und dann? Das sind dann 680 D-Mark in der business Class. Was für Köln nach, von Köln nach Düsseldorf für 680 DM, fahre ich doch mit dem Taxi billiger. Können Sie gerne machen. Kann ich da auch meine Senator-Pass aufschreiben lassen? Können Sie gerne machen, wenn der Taxifahrer das annimmt. Meine Sondermeilen. Ich schaue gerade mal, also mit dem Taxi bekommen Sie keine Sondermeilen, nein. Nicht? Nein. Mit dem Bus? Beim Bus auch nicht. Nur mit dem Flug. Also Sie können Ja, sehen Sie gerade. Und deswegen. Und Sie fliegen ja aber nicht, haben Sie doch gesagt. Ja, wir fliegen über Frankfurt. Das kann ich Ihnen gerne einbuchen. Sie können fliegen. Köln, Frankfurt, Frankfurt, Düsseldorf. Ja, da kann ich aber auch Köln, Bochum, Düsseldorf zum Beispiel. Haben Sie das? Nein, haben wir leider auch nicht. Über Bochum, oder Mettmann. Köln, Mettmann, Düsseldorf. Mettmann hat keinen Flughafen. Mettmann hat wohl einen Flughafen. Aber nicht einen, wo Lufthansa landet. Das weiß ich nicht. Da das weiß ich aber. Jetzt Wir wird es mir aber langsam zu bunt. Frau vom Pferd. Kumpferd. Kumpferd, natürlich. <lacht> äh, wo sitzen Sie jetzt? In Kassel. Ach, in Kassel. Man mhm. kennen Sie sich ja gar nicht aus. Cześć wszystkim, tutaj Dark mam z podcastu z Gaudy, a w tej chwili już nazywającego się Gaurcast. prosto e, z mojego studia Cimex na autostradzie a 2 W z, z Gady do, do Hagi, do Den Haag, jak to mówimy tutaj w tej Holandii. A Martin do Ciebie zadzwonił, jak to było? Ja bym powiedziałem Zapraszam Was w następnym odcinku i jesteśmy dalej w Wisseldorfie i Hadrian opowie nam jeszcze jedną historię o Ej, witamy w Urzędzie Skarbowym. E, każdy z Was uwielbia odwiedzać na pewno Urząd Skarbowy. E, w Trójkę, razem z Przenkiem, Filipem i Samosią, znajdujemy się właśnie w najstarszym Urzędzie Skarbowym... O właśnie, w czwórkę, czyli trójkę, znajdujemy się w najstarszym Urzędzie Skarbowym Düsseldorfu. Jak Ci tutaj podoba, Samosiu? To jest Urząd Skarbowy? Nie. To są takie... Szkoda, że Państwo tego nie widzą, to są... Znak ruiny. Znaczy, tak powinien wyglądać urząd skarbowy. Ruiny. Już leży w kącie? Nie wiem. Więc... No właśnie, znajdujemy się na terenie jednego zachowanego w jakikolwiek stopniu, na terenie starego Disseldorfu, zamku. W którym to, do którego to przybijały do y, pobliskiego portu statki i opłacały my to za możliwość handlu swoimi towarami na terenie Düsseldorfu. W związku z czym był to najstarszy urząd skarbowy Düsseldorfu. Niestety brak o nim zmianek większości przewodników po tym mieście. Co to jest arabski bar? Przepraszam, że zmieniam temat. Tak, to, to jest arabski bar przy urzędzie skarbowym, po prostu Arabi go wykupili. Ja bym chciał powiedzieć o urzędzie skarbowym w Dublinie, Arabii Arabowie. Ja bym chciał powiedzieć w Dublinie, czyli to się nazywa Custom House, czyli takie ten, czyli taki urząd celny, czyli tam gdzie mieszkam moja dzielnica Custom House. Dobrze, nie, już nie będę opowiadał, Hadrian dzisiaj ma głos i witamy w ogóle w kolejnym odcinku Gości Samości To jest odcinek już 458, bo <głos> odcinki 400, od, 250, od 252 do 457 były o Düsseldorfie, czyli niedzielne wycieczki z Hadrianem. Mam nadzieję... Aha, nie, czwartkowe, bo ty w czwartki nadajesz. Ale że, że nadajemy, że Gosia nadaje co dwa tygodnie, to już... Ach, to się zmieni niedługo. To się niedługo zmieni? Adrian e, Hadrian do mnie przyłączy, to się Aha, zmieni. czyli będą wychodziły codziennie rano. Tak, czyli 15 minut z, z, z Düsseldorfem, tu, gdzie jesteśmy. Tak, jak obiecałam Łukaszowi. to tak. pozdrawiam Łukasza. Z Znowu go pozdrawiam. W ogóle pozdrawiam wszystkich polskich podcasterów. Gosia, porozmawiajmy troszeczkę o polskim podcastingu. Kogo słuchasz, kogo lubisz? Wracaliśmy do tego tematu kiedyś, ale... Filip, ty dokładnie to wiesz, kogo ja słucham i kogo ja najbardziej lubię, ale... Mm. <głos> Gosia... Mm. Ale ostatnio słuchałam też Martina. I tak, matryś... 50. Pięćdziesiąty? Nie, jeszcze nie był pięćdziesiąty. Ale... I muszę powiedzieć, że mnie bardzo e, zauroczył tym swoim e, odcinkiem ostatnim. Marcin w ogóle ma fajny głos, już troszeczkę Ale nie, nie wiedziałam, myślałam, no. na początku słuchałam go i myślałam, no fajny, ale taki sobie... Nie. Znaczy Martin miał taki, ja okres, Martin miał taki okres, taki kloaczno-kupowy, który, mm. który troszeczkę mnie odrażał, no ale mi potem też. wrócił do formy i... Muszę powiedzieć, podoba mi się tak. ostatnio. On jest w ogóle wolny chłopak, z tego co wiem, chyba że z owcą coś tam ten tegas, nie? Z owcą? On no. jest wolny? No. Ow... no to fajnie, jeszcze jeden wolny. O, no właśnie. Chłopak. Kolejny kreatywny, wolny podcaster. Kreatywny? Dlaczego? No bo każdy podcaster jest kreatywny. Aha, myślałam, że coś robię w tym zawodzie. No dobrze, będę kichał. Na zdrowie, gesundheit. Ja, vielen Dank. <laughs> Adrian, gdzie jesteśmy teraz? E, jesteśmy nad autostradą. E, pod nami jest sześciopasmowa autostrada. Która kiedyś przebiegała w tym miejscu, po którym chodzimy, ale mieszkańcy się wkurwili. Przepraszam. Nie wolno taki słuchno. Mieszkańcy wyrazili swoje głębokie niezadowolenie nie. istniejącym stanem rzeczy i przenieśli do Hadesu wszelkich kierowców. Ja mam pytanie, czy najpierw była autostrada, a potem zalali ją Dunajem? Tym, co to jest za rzeka? Dunaj typuren. Radem. Czy, czy najpierw był REN, a potem zrobili koło niej autostradę? Jak to było? E, to jest tak jak z jajkiem. Czyli obecnie mamy autostradę pod rzeką, znaczy pod poziomem rzeki, natomiast znajdujące się tuż obok niej. Pozdrawiamy budowniczych tunelów w Dublinie, którzy od czterech lat próbują zrobić tunel pod miastem i ciągle im tunel przecieka. I właśnie e, ustanowiono 48. datę oddania tunelu pod miastem. I pozdrawiamy budowniczych metra w Warszawie. Tak. Może kiedyś się obudzą. Tak, dokopali się już do Białowieży. Nie mamy, nie mamy, to Warszawy jest przecież. Tak, jest jedna linia. Kiedyś się. Jedna linia, w latach 90. śmiali się. Czy 80. albo 90., na przemowie 80., -tych, 90. -tych lat, śmiali się z, z Disseldorczyków, że Düsseldorf ma najszybsze metro na świecie. Ledwo wsiadasz, już możesz wysiąść. A to dlatego, że miał tylko trzy stacje. Aha. <śmiech> ja widziałem, jak byłem na lotnisku, jak mi odbieraliście dzisiaj widziałem, że tu jest taka kolej podwójna, że jedzie górą Gosia, coś takiego, taka no, kolej, to, to się nazywa nazy nazy nazy Skytrack. Sky, sky sky Aha, gdzie ty to widziałeś? Jak no na już, lotnisku. Na lotnisku? Na, no. Linia podwójna, tak, no. ale ja ci na to nie wiem, musisz no. się Adriana zapytać, bo on jest opłacony i on wszystkie no. informacje o Düsseldorfie nam dzisiaj opowiada. Dobrze, w ogóle proszę państwa, kolejny podcast Gosi. Palmy. Tak, Palmy. Mamy tutaj Las Palmas i w ogóle i mam nadzieję, że Państwo znajdują dobrze ten podcast, że delikatny szum Renu, który słyszą Państwo za naszymi plecami i zachód słońca, I zachód słońca ostatniego letniego, czyli sen nocy letniej. Ostatni dzień, Ostatni lata. dzień lata. Ostatni wieczór, lata. Ostatni wieczór lata. Jakże ciepły, jakże miły, jakże przepiękny. sympatyczny, przepiękny. Tak samo jest z przemiłymi ludźmi. Z przemiłymi ludźmi. I ta dunajsko rejska, bryza, atmosfera. atmosfera bryza, która koi nasze dusze. Mam nadzieję, że to wszystko Państwa niesamowicie I pobudza. Dla państwa. Uwa, dlaczego chwilę przerywasz? Bo kobiety zawsze przerywają. Aha, no tak. A, a kto o to chodzi? <śmiech> Proszę? <śmiech> Dobrze. Dobrze. Zapraszamy na jakieś Heimat Melodies. Gosia, coś specjalnego dla Państwa. Na Rock them rock them Give Hand, One This is what you call German alongside the German Give us dance fight des I'll give my mother some fire Mama dampfend und dann zum Dampf ran. Ach, die Mama dampft am Dann versteck ich das auch nicht, während der Schrank ran. Immer die Mama dampft Da braucht man dann nicht immer zum Dampf ran. Ach, die Mama dampft frei. Dann machen wir dann vor Freude, alle war Handstand. Stefen. Ach, die Da machen wir uns direkt mal den Dampf ran. Sieh dir Mama frei. Dann nehmen wir ma alle Mammons so, dass entspannt. Dann hör. Wir Mammons dann frei. Dann bau ich ein Ding so dick wie eine Pamp. Volla. Wir hm. Mammons ma dann frei. Dann bauen wir immer nach Amsterdam. Hey, renn nur. Schupp. Jetzt das Tanz frei, das Tanz und zwar so fort. Wir i love the hemp from the stalk to the stem. How about them love it and them still they are pretend. Productive enterprise and it's currently a trend. Against the politician this is a message to So open up your minds and heal these thoughts and tell a friend. The saving of the trees is what I name and recommend. Right. The healing power is worthy of compliments. So come again and let us put the stigma to an end. Huh. One time. Oh. Gdzie jesteśmy? Na hause. Gej Na ale przynajmniej jeszcze chce piwa się napić. Ja, kleine bier. Klejne bier. Kleine ja, für alles. Für alles? naturalnych, ale oh. teraz. gdzie jesteśmy? Nie wiem. Gdzie nasz przewodnik? Adrian. Jestem ciekaw, jak państwo znajdują ten odcinek. Mamy szalony weekend trzydniowy w Dortmundzie, nie w Düsseldorfie. Przepraszam. Ja miałem bardzo ciężki przelot z Londynu, z Dublina do Londynu. Nie będę nic o tym mówił, bo po prostu musiałem wypikać chyba z 5 minut audycji. Ja tak. też o tym nic nie będę tak. mówił. Tak, w każdym razie pozdrawiamy linię Ryanair i lotnisko Stanstedt, na którym już w życiu moja noga nie powstanie. W każdym razie idziemy teraz w kierunku e, Stadt To. znaczy To znaczy brama miasta, tak po niemiecku. Gosiu. Brama miasta. Ja nie Co wiem. Co widzisz, gdzie... a czego słuchacze nie zobaczą? Co widzę przede mną? Szklany dom. I WC dla niepełnosprawnych. To parki. Tu. Aha. A, nie, na, dla sprawnych też. To są... Przechodzimy przez ulicę teraz. Filip nie trzyma za spodnie. Ale to nie jest nic <głos> co lubieżnego, tylko po prostu nie. kontroluje, żeby szła prosto dziewczyna, bo już jest po czterech <głos> sznapsach. I... A jeszcze muszę jechać. Nie, ja nie piłam nic. Uwaga schody. I pies. I pies. Mam psa, podhalański, owczarek. To jest labrador. Ach, labrador. <głos> Przepraszam? Ale może podhalański labrador. No, Podobnie do Potoleńskiego idzie nasz przewodnik Hadrian tak, oddajemy i oddajemy Hadrianowi. głos Hadrianowi. Po prawej mamy przepiękny budynek, w który jest marzenie każdego podglądacza. W szczególności, jeżeli pracuje z kobietami w spódniczkach. Przez pięć pięter i na przelot budynku widać dokładnie każdą osobę pracującą, łącznie z każdym pomalowanym paznokciem. Nazywa się to Bramą to. W którym roku wybudowana została ta brama? I nie pamiętam, ale jest to w miarę świeży budynek. Dlatego, że głównie mieszczą się tam agencje reklamowe, Boston Consulting Group i parę takich firm związanych raczej z nowoczesniejszymi technologiami. Czyli agencje reklamowe. I my z Filipem idziemy teraz tam na rozmowę o przyjęcie do największej agentury reklamowej w Cyldorfie. Właśnie, jakiejś takiej nocnej e, agentury, bo trzeba Wam przyznać, że jesteśmy już po zmroku. I e, Samosia oczywiście tym e, pewnym krokiem próbuje nas naciągnąć na to, żebyśmy pod tym rządem latarni jak najszybciej tam dotarli. Tak, e, przypominamy, <śmiech> Państwo tego nie widzą, Gosia ma świetną taką spódnicę. Falbaniastą. E, to, znaczy tak, do kolan falbaniastą, więc jak wejdzie, no to piąte piętro będzie wszystko widać od dołu. Przemią zrobi zdjęcie i zobaczycie wszystko na naszej str na naszych stronach internetowych. Tak, nowa strona ze zdjęciami, nowa. Państwo wszystko nowa. zobaczą. Wszystko będzie widać. Tak, nie tylko dla pełnoletnich. Nie, tylko dla Orów oraz podcast Samosia. Specjalnie dla Państwa prezentuje podcast Hochlander. Hochlander i Filip. I przemion I mówi to was, przemion. I przemion I Gosia I Gosia z Düsseldorfu. z Düsseldorfu To tyle proszę państwa I zapraszamy na stronę www.düsseldorf.blogs.pl Tam będą wszystkie zdjęcia Z naszego pobytu Zakazanie też Też Hey there, Samosia.com In Raz, dwa, trzy. Jesteśmy teraz um, w atelier z obrazami. Adrian, Adrian, jak się nazywa ten artysta tutaj? Na pewno nazywa się bladego pojęcia, nie mam. Nie wiesz, jak się nazywa? W każdym razie um, zobaczycie też na naszej stronie obrazy i y, sztukę. Jaka to jest sztuka? Nowoczesna. W przepięknych kolorach. Trudno opisać te obrazy. Przeważnie przedstawiają one um, Düsseldorf. Idę teraz dalej zobaczyć, gdzie jest Przemek. Wchodzę na górę. I um, przed, nami, przed naszymi oczami jest bardzo dużo. Galeria nazywa się Mikmak Art. Mikmak Art. Jest to pracownia od razu z galerią. Aha. Coś w tym stylu, natomiast jest tu naprawdę gorąco, w przepiękny sposób zaprezentowane. W szczególności z um, e, e, Filharmonia. Ja. Nie machen keine fotos, nein. Nie możemy tu zdjęć wszędzie robić, ale artysta pozwolił nam na fotelu zrobić jedno zdjęcie. Mentor artystki to jest. A teraz udajemy się... Um, udajemy się... Gdzie się teraz udajemy? E, na wyspę e, małpią. Monkey Island. Najlepsza knajpa w Düsseldorfie. Zapraszam Was na Małpią Wyspie, Wyspę, gdzie czekają na nas... E, Chłodne napoje, piwo i Filip siedzi na czerwonym dywanie. Um, siedzimy w fajnym miejscu, podoba mi się. Idziemy teraz na wyspę małpią. Na, na wyspę małpiów. Małpiów? No, no tam jak wypijesz za dużo piw dostajesz małpiego rozumu. Ja piwa nie będę piła i nie będę miała małpiego rozumu. Idziemy dalej. Nie tylko dla orłów, trochę inne radio. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy nagrywa się. Myślę, że będzie słychać. Witamy Was ponownie w odcinku numer... 168 234 I znajdujemy się dzisiaj, teraz, gdzie? Znajdujemy się dzisiaj na Monkey Island, gdzie Samosia próbuje coś pościemniać, że nie pije alkoholu, siedząc na leżaczku z reklamą firmy Evian. To jest e, Hochlander? Poszedł po fajki. Poszedł po fajki. Opowiedzcie, gdzie siedzimy? To jest bardzo dziwne miejsce, proszę Państwa. Niektórzy mi mówili, żeby nie mówić proszę Państwa, ale siedzimy w samym centrum e, Düsseldorfu na plaży. E, tak. Filip właśnie się bawi w piasku. Zakopuje go się buty. <głos> Zakopał moje buty! Nie! Nie martwcie się, pobawimy się w Robinsona Crusoe, znajdziemy ten skarb rozbójników, piratów i doprowadzimy Gosię Samosie do jej kierownicy, bo jest dzisiaj naszym kierownikiem. Proszę Państwa, to miejsce, jak Państwo słyszą, Barry White z tyłu na backgroundzie, to jest niesamowite miejsce, bo czy to jest na barce, czy to jest jak? Ale na pewno w pobliżu dobrych drinków. Na pewno. Oczywiście drinki bezalkoholowe, proszę Państwa. Znajdujemy się leżaki. To wszystko jest na stronie dieseldorf.blogs.pl Państwo zobaczą wszystko. Jest godzina chyba pierwsza czy druga w nocy, a my siedzimy na plaży. Leżaki, takie kosze jak w Międzyzdrojach dawno kiedyś. Opalamy się pod księżycem. Opalamy się pod księżycem. Taka czwórka pod księżycem. Nie trójka, a czwórka pod księżycem. W cieniu mamy wieżę telewizyjną, o której, mówił, o której mówił nasz kolega, nie wiem, która godzina na wieży, chyba szósta, bo jest sześć lampek, ale, o, siódma się zapaliła, ale, ale przepiękną pogodę mamy. Gosiu, nie gadamy dużo, bo Bary nam w tle gada. Po prostu tak żegnamy lato 2006. Tak żegnamy lato 2006. Ostatnie słowo Hadriana na plaży, zanim pożegnamy się na dobre w drugim odcinku podcastu Samosia, nie tylko dla Rów, Hochlander oraz 13 tysięcy innych podcastów, które dzisiaj łączymy, wzięły udział. Czekamy na porady dla Karstena w zakresie jak wymasować stopy Samosi po dzisiejszej wycieczce. Porady dla Samosi jak wymasować stópki Filipa i Przemka, także mile widziane. Do usłyszenia. Do usłyszenia Państwu. Bardzo dziękujemy za przemiłe dwa odcinki w Düsseldorfie. Naprawdę było świetnie i ta noc kończąca najdłuższą noc nowoczesnej Europy na plaży w Düsseldorfie, w Düsseldorfie na plaży w środku nad Niemiec, renem. nad renem, nie, na, nie nad Dunajem, to jest niesamowita rzecz. Ostatnie słowo gości i ostatnie słowo Hochlandera, proszę Państwa. I kończymy to wszystko kończymy, żegnamy was bardzo ciepło, ciepłą pogodą i na zakończenie Przemion jeszcze pożegna też. Podsumowanie Przemionie tego wszystkiego, co się zdarzyło przez ostatnie dwa odcinki, bo to już koniec, koniec tego lata, które było bardzo emocjonujące. 2006 lato. Ale wy jesteście sentymentalni, To jest dopiero początek. Co za wieczór i noc Wiatr już ucichł i szepcze coś Książ zbił się jak nóż Ta Nie zawsze ma siłę wstać Od momentu kiedy chodzę gdzie chcę ja za koszulę ktoś trzyma mnie Kiedy spadam i lecę gdzieś w dół Przez prąd Razem z nim Płyną myśli bez Nadziei na ląd Kiedy nie wiem dokąd Idę i skąd Znowu jesteś I podajesz mi dłoń Zobacz pod adresem radioorla.com Nadajemy dla Wielkiej Brytanii i Irlandii. Radio Orła